gnamy reklamy. Program Trzeciwórskiego Radia Niedziela, 5 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Irańskie wojsko zestrzeliło amerykańską maszynę, która brała udział w akcji ratunkowej twierdzi Teheran. Papa mobile papieża Franciszka będzie mobilną kliniką dla dzieci ze strefy gazy. Trudne warunki na tatrzańskich szlakach, zamknięte morskie oko. Iran twierdzi, że zestrzelił kolejną amerykańską maszynę wojskową. Transportowy Herkules miał brać udział w operacji poszukiwania zaginionego członka załogi F-15 zestrzelonego w piątek przez irańską obronę przeciwlotniczą. Amerykańskie władze nie komentują na razie tych doniesień. Wiadomo, że w poszukiwania zaginionego członka załogi F-15, który został odnaleziony dziś w nocy, zaangażowanych było kilkuset żołnierzy amerykańskich jednostek specjalnych. W trakcie operacji doszło do zaciętych walk między siłami Iranu i Stanów Zjednoczonych. Irańczycy twierdzą, że rakieta trafiła kolejną maszynę, tym razem Herkulesa. To samolot transportowy, który na pokładzie może przewozić ładunki i wielu żołnierzy. Po zestrzeleniu F-15 najpierw ewakuowano pilota maszyny śmigłowce, które brały udział w operacji zostały ostrzelane, a ekipa maszyny odniosła rany. Potwierdziły to amerykańskie. Władze. Te informacje świadczą, że w rejonie poszukiwań strąconego myśliwca trwa regularna walka sił amerykańskich i irańskich. Prezydent Trump w mediach społecznościowych ogłosił sukces misji poszukiwawczej. Jeśli informacje o zestrzeleniu Herkulesa potwierdzą się, będzie to poważne uderzenie wizerunkowe w amerykańską operację w Iranie. Trump już teraz krytykowany jest za zbyt optymistyczne oceny poziomu neutralizacji zagrożenia ze strony irańskiej armii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, i Jerozolima.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 południe wygłosi orędzie wielkanocnej i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbie Orbi. Dodajmy, że Papa Mobile, z którego papież Franciszek korzystał podczas wizyty w Ziemi Świętej w 2014 roku, został przebudowany na mobilną klinikę dla dzieci ze strefy gazy. Jak podaje włoska agencja ANSA, pojazd jest gotowy, ale brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na jego wjazd do palestyńskiej Anklawy. W 40 miastach śniadania wielkanocne dla samotnych. Pomysłodawcą jest Fundacja Wolne Miejsce. Organizatorzy zapraszają m.in. mieszkańców Warszawy, Krakowa, Kalisza, Siedlec czy Wrocławia. Każdy jest mile widziany, mówi prezes Fundacji Mikołaj Rykowski. To jeśli ktoś z Państwa dzisiaj słucha nas i jest osobą samotną, to proszę szybko sprawdzić, gdzie w dużych miastach łatwo nas znaleźć i przyjeżdżajcie. Tam zawsze będzie dla Was czekało wolne miejsce, będzie, będą fajni ludzie, co jest bardzo ważne. Ta sytuacja Was zmieni. Adresy są na stronie Fundacji Wolne Miejsce. Na wielkanocnym stole trudno wyobrazić sobie brak jajek. Gotowane, faszerowane z majonezem czy w sałatkach dla wielu to absolutna podstawa tradycji. Czy możemy je jeść bez ograniczeń? Tylko na twardo, z majonezem i ze szczypiorkiem, ewentualnie faszerowane jajkami i pieczarkami. Przyprawione magii i majonezem i jest luks. To liczymy od śniadania wielkanocnego, ze 3-4. Później cała niedziela, przekąski na stole, no to kolejne 3-4, może nawet 5. Nie wiem, czy z 10 nie będzie, ale święta są raz w roku. Tradycyjnie zawsze jajka królują na Wielkanoc. No, będą jajka faszerowane z łososiem, tuńczykiem, z rzodkiewką na kolorowo. Majonezu najlepsze. Im łatwiejsze, tym smaczniejsze. Osoba zdrowa jak najbardziej te jajka spokojnie może spożywać, ale właśnie ten dodatek. Żeby to nie był majonez. Dietetyk Magda Łapińska. Ta sałatka jarzynowa może być z dodatkiem delikatnie majonezu, ale część tego majonezu można zastąpić na przykład jogurtem naturalnym. Poza tym musimy pamiętać też o tym, że świętujemy jak najbardziej wszyscy 2-3 dni, ale warto nie tylko siedzieć i biaśladować za tym stołem, ale również choć trochę zdarzyć aktywności fizycznej. Dietetycy osobom zdrowym, zależności Wracają od 7 do 12 jaj w tygodniu. Na Podhalu, podobnie jak prawie w całym kraju, duże ocieplenie, termometry w niektórych miejscach mogą pokazać 20 stopni. Niech to nie będzie złudne. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego pogodowia Ratunkowego ostrzegają przed górskimi wycieczkami w Tatrach. Dalej obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Warunki są bardzo niekorzystne.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 W stokach jest umiarkowanie lub słabo związana. Wyzwolenie lawiny jest więc możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu. Ela Raczyńska, Radio Kraków. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu PolskieRadio24.pl. Najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie, poza tym tylko trochę chmur. Na północy i zachodzie, a po południu też w centrum przelot na opady deszczu. Termometry pokażą 14 stopni nad morzem, 20 w centrum, 21 na południu do nawet 23 na Dolnym Śląsku. Autopromocja.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 Będą towarzyszyć nam już dziś między 18 a 20. MO Mariusz Owczarek. Z całego serca zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w media ekspert masz. O tak, nie ma.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 Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sol Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. A teraz czas na szybką prognozę. Na Allegro widać już pierwsze oznaki wiosny. Jak idzie wiosna, to czas na przeceny. Zobacz jak rozkwita wybór okazji na Allegro i korzystaj z niższych cen na produkty z różnych kategorii. Żegnamy. Reklamy. 64 urodziny trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Historia pewnej płyty. Dzień dobry, Tomasz Żonda. Witam państwa w świąteczny poranek. Przed tygodniem Muniek Starszyk opowiadał o początkach grupy Tila. Teraz przeniesiemy się do czasów o 10 lat starszych. Wtedy ukazała się płyta King, o której opowiedzą nasi goście w audycji, którą przed laty przygotowałem wraz z Anną Gacek. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papierzem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. Kingi poszedł na wagary. pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na pakiem trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewel Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi Znajomych było wielu, wieczory i poranki Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk Ty wiesz kto rządzi w mieście, to biskup z komisarzem King nie było tak pięknie. Absolutnie sukces zespołu rock'n'rollowego czy, czy sukces piosenki nie wyglądał tak jak teraz, kiedy Cię gra od razu 300 stacji radiowych, kiedy zarabiasz dobre pieniądze, kiedy przynosi Ci to wiesz, olbrzymią satysfakcję i jakiś taki poziom, który da, da, daje, ci, daje Ci żyć. My mieliśmy swoją historię, ale ciągle to się zamykało w klubach, po prostu typu Remont, Riviera, w większych miastach mieliśmy publikę na zasadzie kilkaset osób, a w mniejszych gorzej. No więc kon koncertowo, no po prostu nie było tej, jak to się mówi, yy, jakiejś po prostu, relacji między statusem tej płyty ilością sprzedanej egzemplarzy i e, granym e, radiem i no to tak było. To był moment, kiedy Tilaf przestał być t stał się Tilaf. rzeczywiście dokonał się pewien wybór, to znaczy y, Muniek i jego zespół opuścili prawda, taki margines eksestradowy i weszli po prostu do głównego nurtu, ale tutaj warto by podkreślić jeszcze jedno, y, wchodząc do tego głównego nurtu, nie do końca, jeśli to tylko jest możliwe, stracili cnotę. To znaczy zachowywali spontaniczność, a przynajmniej jakąś tam jej dozę, która w rollu się zawsze przydaje. I, I oczywiście nie szli na idiotyczne kompromisy. To jest dość istotne. Wspominali Jan Benedek i Muniek Staszczyk, autorzy płyty King oraz Mirosław Pęczak, socjolog, dziennikarz i przyjaciel zespołu. We wstępie do redycji płyty Muniek napisał, dla wielu naszych fanów King jest najlepszą płytą t -Love. W dużym stopniu zgadzam się z tą opinią, ponieważ jest to bardzo wyrównany, przemyślany zestaw piosenek. Trochę z boku na trochę był Właściwie nikt nie wiedział czym King naprawdę żył King był takim jakby już dojrzalszą próbą jakby dotarcia się jako tandem kompozytorskim i w ogóle znaczy, jako twórcy repertuaru i ten mój tandem z Jankiem Benetkiem, żeśmy pisali piosenki na, na, na poprzedni album Poci miłości, poprzednia płyta były takie kawałki Janka, który on sobie grywał gdzieś tam piwnicy na Żeliborzu, no mocno, mocno w klimacie stoncji i tak dalej a tutaj żeśmy się po prostu pojawiło się to, co się w zasadzie najfajniejszego między nami zdarzyło, taka chemia w gadaniu o piosenkach to jest taki moment naszej współpracy, kiedy chyba byliśmy najbliżej ze sobą. To było wszystko takie gorące, gorące i świeże strasznie. To była eksplozja pomysłów, którymi się zarażaliśmy właściwie nawzajem i żeśmy się jakoś tam zapadniali wręcz nimi. To jest szalenie wspólna płyta, wiele pomysłów tekstowych jest na, na przykład moich. Mój niektórzy był jakiś wyjątkowo aktywny, jeśli chodzi o, o muzykę, to znaczy wymyślił na przykład, że chce mieć piosenkę typu takiego typu, który się zakończył zrobienie piosenki King. Muniek był trochę artystycznie wyposzczony, a z kolei Janek był no, na takiej wznoszącej linii. Więc to, że się spotkali, no, to był bardzo szczęśliwy i dobry zbieg okoliczności. Czasem lubię ostro się zeszmacić, Ledwo trzymam się na nogach. Lubię wtedy leżeć na ma się pada Znaczy w Rywierze. Zespół się docierał i całe lato tego roku powstał ten, mater, ten materiał, w pamiętam też, dosyć upalne wakacje i, i próby w sali kinowej w Rywierze. Właśnie Leszek Kamiński przyszedł na jedną z tych prób, posłuchał nas, bo to był pierwszy taki kontakt, no i zaczęliśmy mówić, rozmawiać o o tym, jak byśmy chcieli brzmieć i tak dalej, i tak dalej. Mnie współpraca z Leszkiem bardzo pomogła w kategorii Pierwszy raz, ktoś mnie bardzo poważnie przewałkował, jeżeli chodzi o śpiewanie. Po prostu wcześniej no, miałem świadomość swoich braków i tak dalej, ale praca z Leszkiem, konkretnie jak, jak nauczyciel, to stary, w ogóle fałszuje, że od czapy w ogóle jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I to był pierwsza moja taka świadomość, po prostu zacząłem, to było dziwne, przecież no, śpiewałem, już śpiewałem, darłem się, a z 10 lat miałem zespół. Nie, nie, zacząłem mieć wtedy właści właściwą świadomość dźwięku. Znaczy dzięki niemu w ogóle zacząłem słyszeć dokładnie kiedy fałszuje, nie? Z tej współpracy absolutnie pamiętam to, to jako jasną stronę. Rzeczywiście on się wziął, wziął za Muńka i bardzo, bardzo profesjonalnie jakby do tego podszedł i w taki sposób mm, nauczycielski, pedagogiczny. Ba bardzo, bardzo to pomogło. Rzeczywiście Muńek zaśpiewał to lepiej niż Kiedykolwiek wcześniej. Zresztą no, bardzo leczka pokochał i, i w zasadzie robi prawie wszystko z nim do dziś. I'm 92, jakaś taka wczesna jesień. Album się ukazał pod koniec roku. W czasach totalnego piractwa i w ogóle wytwórnia jakaś w ogóle z kosmosu. Ale facet przywiózł kasę w walizce. Po prostu na placu konstytucji pamiętam. Z menadżerem żeśmy się dzieli i tak, tego nie mogę tutaj, jesteśmy, tu nie jesteśmy na wizji, ale... Po prostu jak te pieniądze tutaj w ogóle, bo to tak jak dużo tych, dużo tych papierków było, bo to były czasy dziwnych wytwórni płytowych. Jak firma Gangsters, facet otwiera walizkę i spłaconymi palcami przelicza gruby banknot i tutaj tyle, tu tyle, tu tyle. To był taki poczciwy Ślązak, po Śląsku gadał, no, chłopy, chciałem was wydać. dobra, tila w Lubie, coś tam. Zobaczył nam konkretną gotówkę, jak na pierwsza moja taka większa gotówka, więc ja po prostu przesiadłem się z Malucha do sześcioletniego, czy pięcioletniego Nissana Sany. Pytam, że Kazik z mi się pytał Fajną masz brykę, skąd jest? I ile ten kolo wam zapłaci? Coś takiego, taka rozmowa była. poszliśmy po prostu, bo nikt nam wtedy nic nie proponował, a w ogóle wiele kapel z tej generacji, chociażby kapela Piotrka Klata, przecież robili to samo, no. To nie było takie proste, że teraz, nie wiem, idziesz po prostu, masz ten rozeznanie w rynku, nagle się pojawia jakiś facet X i... Znaczy, to oczywiście, no, to byli, no, w sensie moralnym może nie było to najlepsze, no bo ten facet po prostu... Chciało się, już tak powiem, uwiarygodnić. Jeden z drugim. Więc brali zespoły znane, rokowe, które chcieli pokazać, że oni są okej, okay, nie? My też z drugiej strony sobie pomyślałem tak, no sorry, no po prostu gram prawie 9 lat, nigdy w życiu nie zarobiłem złotówki. Nie mam pretensji do, do, do tych ludzi, troszkę było to psucie rynku, no ale trudno, bo takie były czasy. Tak mówię, ja, ja i koledzy moi, którzy za, zaczynali y, zakładać firmy fonograficzne i takie legalne działa, chcące działać w, w, w pełni legalnie, nawet legalnie, nawet wyprzedzając prawo, którego jeszcze w Polsce nie było, starając się spełniać normy, że tak powiem, międzynarodowe, no to, y, to, to oni też nie, no nie mogli wszystkich, wszystkich artystów obsłużyć, że tak powiem, i wszystkim artystom wydawać płyty i wszystkich artystów lansować, no bo to, to, to się nie dało. No więc każdy szukał tak jak mógł. Wspominał Andrzej Paweł Wojciechowski, właściciel firmy MJM, jednej z pierwszych legalnych wytwórni fonograficznych, jakie powstały w Polsce po 1989 roku. To był taki czas bardzo szczególny. To znaczy to był czas, kiedy wszyscy w Polsce uczyli się A, demokracji, B, wolnego rynku. I często się zdarzało, że się w tym gubili. No, warto zauważyć, że z tych... Kilkunastu naj, najchętniej słuchanych w latach osie, osiemdziesiątych zespołów rokowych, takich, prawda, legend Jarocina, bardzo niewiele przetrwało tę próbę ognia. To znaczy, bardzo niewiele potrafiło się znaleźć właśnie w tych nowych warunkach. Więc to, że tam w pewnym momencie doszło do takich działań, powiedzmy, nie do końca zgodnych z tradycyjnie pojmowaną moralnością, no, to, to, to jednak nie przekreśla tego całokształtu. Siłki spożywa sam. To co zostanie, idzie nas sprzedaż ku uwielbieniu, zgłodniałych dam Bo Fritz najbardziej lubi kobiety, nie gardzi dziećmi, ale frykasem są i ze z białe kiełbasy Robione z niech za bliskich przyjaciół Czy to zdarzyło się naprawdę? Ja miałem taką nakrętkę, zróbmy Janek taką ławkową piosenkę. Taką po prostu zajebistą ławkową, z taką gitarą jak u mnie w Częstochowie w latach 70. gitowcy grali jakieś tam piosenki na ławkach, na osiedlu, między blokami. Janek był wychowany i do dziś, no, czyli jego bazą jest, jest muzyka brytyjska, oparta głównie na, na całym dziedzictwie Rolling Stones. I i blues, rytm, blusa. A takie podwórkowe klimaty w Tilawie lubił, ale troszkę były mu obce, i mówił, Mam coś takiego i zagrał tam. Właśnie początek Kinga, jest super. Stary, róbmy to. Nie, co ty, to jest banał, to jest jakieś. I wtedy właśnie pomyślałem sobie, że napiszę piosenkę, która będzie gdzieś tam inspirowana tekstami Dylana. A że zawsze byłem jego fanem, i właśnie do napisania takiej historii, która jest trochę zmyślona, a trochę prawdziwa. Natchnął mnie kawałek Hurricane Dylan'a, no i jak, od razu jak te akordy wyszły, to bu, ta piosenka była jednym z pierwszych, to jak Warszawa była pierwszą piosenką na płytę Pocisk Miłości. Rzadko się zdarza, żeby w sposób y, tak subtelny napisać tak ostry tekst z y, takim pazurem y, publicystycznym. To, to nie jest takie proste i nie nieliczni autorzy Piosenek w Polsce to umieją, umie to Kazik Staszewski, tylko że on się utrzymuje, by tak powiedzieć, w innej trochę poetyce. Muniek włącza w to i, i takie poczucie humoru właściwe sobie i trochę liryki, no i trochę, trochę rozpaczy. To wszystko razem daje mieszankę, że jeszcze nie, nie, nie bywał. Ja strasznie lubiłem ten, ten bridge i, i, i solówkę, którą zagrał Pekos. Jest bardzo klasa, naprawdę klasa i, i stylowa jest. Tekst jest bardzo istotny i ten tekst się nie zmienił właściwie po tych, po tych latach, bo przecież minęło prawie 20 lat od wydania tej płyty. Jest mocny i właściwie robi wrażenie do dzisiaj. E, wcześniej może, znaczy teksty w czwarte liceum, czy tam Garaż, czy Szara Młódź, czy, e, były takie, takie młodzieńcze, natomiast ten tekst jest dojrzały i taki trochę podsumowujący te, to, co robili wcześniej, no bo mieli już e, parę ładnych lat przecież, byli już na estradzie i myślę, że tekst te, tego utworu, jego konstrukcja, no i myślę, że to, że, że Benedek też tam stoi z tyłu, prawda, to, to, miało, istot, to było, miało istotne e, znaczenie wspominał Marek Niedźwiecki. Moja ulubiona piosenka, mam z nią jakieś takie najlepsze wspomnienia, to jest Dzikość serca. Świetnie skonstruowany, utwór taki właściwie bardziej popowy już niż rokowy, ale jakoś brzmi mi tak dobrze tutaj. Zaczęliśmy rozmawiać o Dżarmuszu i o filmie, znaczy ja jako że jestem kinomanem zaczęliśmy gadać o filmach. Pierwszy tytuł to miał, dzikość serca miał tytuł Dżarmusz i Lynch, ale mówię trochę pretensjonalne i po prostu też to powstało w zasadzie na zasadzie dżemu. Braliśmy w, rem w remoncie tę próbę i nagle taki, taki się pojawił Flow. No, dzikość serca pamiętam, że to był mój tytuł w ogóle. On właśnie nas gdzieś tam zaprowadził w jakieś rejony jakiegoś takiego takiej amerykańskiego szaleństwa, jakiś taki takiej dalekiej drogi, jakiejś długiej trasy, jakiejś takiej psychodelii, jakichś takich rzeczy, które były wiesz, w muzyce lat 60-tych, w jakiejś, no, nie, liang, skojarzenia bardzo dziwne, zwłaszcza myśl, myślę o końcówce tego numeru. A, więc dzikość serca, myśl, czuliśmy, że to jest coś, coś, absolutnie również czuliśmy, że, że nabrani to jest, to jest wyjątkowa petarda. Tragicznie bez Ja, ja, ja wiedziałem, że Stany to jest, to jest też klasyczny numer. Grając go dzisiaj razem ze mną, jest to w ogóle żelazny punkt jakby koncertu i właściwie kulminacyjny. I wychodzi świetnie i ludzie to kochają. No, on, on miał na początku zupełnie inny tekst. To była jakaś historia o kumplu, który jeździł po Polsce. Pamiętam, że było sformułowanie na plaży w Dębasach. Był jakimś takim e, obierz światem jeszcze wsadzał do każdej luki. To pamiętam takie, takie sformułowanie również, <śmiech> więc powiedziałem niech, to jest niedobry tekst, daj spokój. Nasz kitarzystą ówczesny był bywały w świecie, był w Stanach I, i dużo o tych Stanach opowiadam, że po prostu w Stanach to jest w ogóle inaczej. I w zasadzie na podstawie tych, tych jego, jego gadki o Stanach, na tej podstawie powstał ten tekst tak naprawdę. W zasadzie jest trochę prześmiewczy, tak, tak szczerze mówiąc. Normalnie, takie towary robią ci wam po następku. Mówisz, Brani, to był wyjątkowo, to jest w ogóle kapitalny numer, no. Cały ten sposób zaśpiewania, za, za ta no, nowomowa, zresztą, z tego co pamiętam, to też jest jakby nasza jakaś tam wspólna idea. No i taka agresywność tego numeru, no to jest, to jest, to jest super. Jako, że w duszy nam zawsze grał Clash, tekst Pistols i te całe klimaty, bo oprócz Stąców to właśnie pangrok ten taki właściwie 77, 78. Wiem, zawsze bliski był i to tam też jakby połączyło, bo mnóstwo browarów żeśmy wypili przy tej muzie i napiszmy, coś tam padło, hasło takie, napiszmy coś takiego w stylu rock roll swingu, no, po prostu wszystkich, John Rotten, czy on nie pamiętam kto już to śpiewał wymieniał Oprócz od Eltona Johna, poprzez tam, nie i Davida Bowie, taki sarkastyczny, sarkastyczny tekst i to mnie zainspirowało po prostu na, na polskich jakby Grzesiek Skawiński z Kombi się obraził. <głos> Pamiętam, że podszedł do mnie w Sopocie na jakimś koncercie, ale nie był to festiwal i mówi Co ty, stary, do mnie coś masz? <głos> Siadłem z nim, wypiłem z nim wodę, no i żeśmy pogadali. Ale taki wrażliwy był, yy, drażliwy. No, no i ten, no i... Ta piosenka była chyba pierwszym w ogóle singlem. To taki trochę na dzisiejsze czasy, jak się mówi, to po prostu takie trochę zabójczy singiel bo... Ale wtedy radio było inne i grało, no. Enek powiedział, że idzie do chaty. A ja mówię, jak to idzie do chaty? No, Nie, że ma tego dojść, to jest syf w ogóle. Jakieś gramy w jakichś halach na, z komunistycznych na 3000 osób, gdzie jest 400 osób, to dziwnie wygląda. A potem powiedział, no właściwie go ubłagałem, żeby, żeby wrócił, bo ta, ta, ta była trasa na tym śląsku, jakieś dwa dni przerwy. My zostaliśmy gdzieś tam na śląsku, cały zespół, a on do Warszawy wrócił. I Wtedy była rozmowa, jak już po tych koncertach siedłem u niego i on powiedział, że w zasadzie to możemy pograć, ale w zasadzie najchętniej to by wszystkich wymienił poza nazimem basistą. No ja mówię wtedy, że jako, że zawsze stawiałem na band i jakby na taką kolektywne działanie, no powiedziałem, że nie, no i potem chyba z dwa tygodnie piłem codziennie, bo byłem zrozpaczony. Poza tym, że myśmy byli muzycznie zaangażowani, no to tam były podskórne różne sytuacje związane z, z zespołem i, i z tym, że oni się po prostu jakoś tam czuli zawsze niedowartościowani, nie, nie denerwowało ich to po prostu, że oni też, że oni nie piszą. Wiadomo było, że tekstów oni nie napiszą, ale muzyka chcieliby. No, tam był szalenie ambitny młody Polak, który w ogóle jest człowiekiem dosyć trudnym, po prostu i, i w sposób dosyć taki skuteczny yy, Muńka nastawiał. Chwytałem się takich rozpaczliwych pomysłów, jak rozmowa z Jankiem Borysewiczem na temat, żeby mi parę numerów skomponował. Na co Janek Borysewicz powiedział ty człowieku, nie możesz się tak. siąść w wieczoru, wypić Łyskacza i strzelić rokową rocko balladę? Ja mówię, nie, nie mogę. <głos> no i... No i... Oni się dziś do, do, do, do, oni się do dziś ze mnie śmieją. czy znaczy, składu obecny t tam z Sydney czy Nazim, że tak wtedy spanikowałem. No ale z Jankiem byliśmy jakby tandemem, no i... No i Janek odszedł, no. Doszło do tak klasycznej paranoi, kiedy gest każdej strony jest postrzegany już negatywnie i tego się po prostu nie dało w żaden sposób naprawić. Ja wiedziałem, że, że tego się nie da naprawić i powiedziałem, że odchodzę. I w zasadzie nie było jakiegoś konkretnego powodu jednego, czy czegoś, co prze, prze, tą szalę prze, przeważyło. I to właśnie dziwne, bo kiedy zaczęło nam się świetnie pracować, żeśmy gadali, pamiętam o trzeciej, o następnej, czy nie trzeciej, tylko o następnej płycie, pokingu, która miałaś nazwać Bull Terrier <grych> i po prostu nawet pomysły jakieś były na, na kilka piosenek, no ale to się po prostu przerwało, no. Jest ciągle płytą wybitną, która no, można powiedzieć, że jest takim emblematycznym dziełem polskiego roka i to nie tylko e, jeśli chodzi o ten początek lat 90., ale w ogóle. To znaczy myślę, że to jest e, jedna z takich płyt, które, e, które no, tworzą historię po, e, polskiego roka od tam samego początku. Wydaje mi się, że, że zawsze należy docenić przede wszystkim to, e, że jest to płyta, dokończona, że nie ma tam czegoś takiego, co e, kiedyś e, prawda, w Tilawie trochę denerwowało, jak oni wychodzili na scenę prawda, i próbowali się przez godzinę, bo wcześniej tego nie zrobili. E, otóż e, tutaj już jest tak, że właśnie tam wszystko jest dopięte, no, pod każdym względem, i e, tekstowym, i muzycznym, aranżacyjnym. Więcej nawet, bo pamiętam taką rozmowę z Munkiem, e, e, kiedy on wrócił e, z Anglii, kiedy tak się prawda, zastanawiał, co tam, ma dalej ja mówię, no słuchaj, no, fajnie by było, żebyś nad głosem popracował, rzeczywiście tak się stało i to jest, to jest płyta, która też pokazuje jakby, no, o wiele bardziej dojrzałego e, artystę, prawda, niż, niż nim był e, poprzedni. Kiedy dostałem tę płytę i posłuchałem jej pierwszy raz, to pomyślałem, że tak, z zespołu takiego, z tej takiego, z drugiego szeregu, oni nagle stali się, znaczy uwierzyli w to, że to, co robią ma sens i byli tego pewni. Właściwie słuchać to w całej, z całej tej płyty. Miałem takie skojarzenia, że to jest taka dobra płyta, w sensie singli. Ja nie mam takiego mm, daru przewidywania, że coś może się stać hitem czy, czy nie, mimo ta, tak długiej pracy w radiu, ale jak słuchałem tej płyty pierwszy raz, to, to miałem skojarzenia, nie dlatego, że muzyka podobna, bo kompletnie nie, z białą płytą perfektu. to znaczy co numer, to właściwie potencjalny hit. I tak właściwie było, bo jak teraz się patrzy na ten zestaw, to to rzeczywiście, wśród tych 11 utworów co najmniej 10 zasługiwało na to, żeby znaleźć się na liście, a 6 się znalazło. To, że w tych piosenkach się pojawiły jakieś takie motywy, które, które trudno było wcześniej Tila posądzać, to był właśnie dowód tej, tej, tego zaangażowania naszej wyobraźni, takiego no, totalnego, naprawdę, przekraczającego takie ramy zespołu rock'n'rollowego zwykłego i myślę, że dzięki temu ta płyta właśnie jest płytą tylko rock'n'rollową, ale bardzo dobrą. się udało na tej płycie pogodzić dwie rzeczy, które są właściwie bardzo trudne do pogodzenia, to znaczy taki walor piosenkowy z walorem literackim. Ja uważam, że to jest jednak odrębna dziedzina ekspresji piosenki, pisanie piosenek i że właściwie nie należy ich interpretować tak, jakbyśmy to czynili na przykład z wierszami, ale akurat jeśli idzie o piosenki Spłyty King, to myślę, że tutaj nauka nie posła w las i to, że, że Muniek parę lat studiował polonistykę, nieźle się przydało. No po prostu choćby z tego powodu, że umiał wyrazić to, co, co myśli i czuje. Tak szczerze mówiąc, to mało razy w życiu się ma taką okazję, żeby mieć tak dużo w głowie i żeby to było takie, takie świeże, taką, taką mieć wenę po prostu. To później, się, później człowiek um, modli się, żeby mu się to znowu zdarzyło. To się oczywiście może zdarzyć, ale to często właśnie dwudziestoparolatkowie sobie nie zdają sprawy, że właśnie są w tym momencie genialnym. <śmiech> I, I też genialne płyty powstają, no nie ukrywajmy, często się ma dwadzieścia parę lat. Historia pewnej znajomości i pewnej płyty. T-Love King. Wydany w 1992 roku album zespołu wspominali Muniek Staszczyk, Jan Benedeck, Mirosław Pęczak, Marek Niedźwiecki i Andrzej Paweł Wojciechowski. Program przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papierzem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinał odstęgę. King poszedł na wagary, Pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na papier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył.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 Autopromocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz Mam ręce i... Andrzej Dąbrowski Zielono Reni Jusis proszę wejść, proszę wejść. Barbara Brońska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 Duplement diety Walerine ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. uzależnia. Sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek wspierał utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Honor Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Kwiatkowski, z Doda, Kajra i wielu innych. 9 kwietnia w katowickim spotku bilety na e-bilet. Polecają Teuron TVN oraz Polskie Radio Program 3.